Witam, to ponownie ja, Norbert. Bania, chciałem ci bardzo podziękować. Zdążyłem zauważyć, że, że masz, pliki przechowujesz na Archive.org. Ja również to zrobiłem. Miałem bardzo duży problem z wklejeniem playera do bloga, do postu. Dziękuję za maila, dziękuję za wyjaśnienie. Pozdrawiam. <śmiech> Serdecznie zapraszam na e, blog Norberta WordPress.com. A teraz do wszystkich zapraszam również na Opiwie WordPress.com. Bania na pewno się ucieszy, że licznik odwiedzin mu bije. E, powiem szczerze, tak dobrego blogu, podcastu o piwie jeszcze nie słyszałem. Zastanawiam się, co. E, jak, jak pomóc koledze z opiwie wordpress.com rozwinąć, rozszerzyć działalność. W każdym bądź razie mam zamiar na każdym blogu, który prowadzę, a jest ich kilka, dać odnośnik do bloga Bani. Pozdrawiam, Norbert, cześć!